Moje życie finansowe zmieniło się w jeden weekend. Pracowałem wtedy jako instruktor terapii uzależnień. Zwykle to było tak, że pod koniec miesiąca brakowało mi około 30 zł. To było coś okropnego, ta bezradność, chodzenie do znajomych, proszenie, pożycz mi 30 zł, Jest za parę dni ci oddam, jak dostanę wypłatę i za miesiąc to się powtarzało, takie poczucie wstydu i takie przede wszystkim bezradności. No ja wiedziałem, no, nie mam pomysłu, nie mam żadnego pomysłu, jak te 30 zł dodatkowe zarobić. Oczywiście w tym wszystkim był taki jeden mały wyjątek, to jest bardzo ciekawe. Trwało to tak, powiedzmy, około 3 lat, taki, taki ten problem z tymi 30 złotymi dodatkowymi w miesiącu, natomiast był taki jeden moment w tym w czasie tych trzech lat, kiedy musiałem nazbierać większą ilość pieniędzy i wprawdzie widziałam, że no, to nie jest takie realne, żeby dozbierać wszystko, ale myślę, że przynajmniej spróbuję trochę dozbierać. I odkładałem, odkładałem, odkładałem pieniądze, wprawdzie suma wydawała mi się, że nie będzie wystarczająca, ale okazało się, że tu mogłem przeoszczędzić, tam mogłem zaoszczędzić, tu niespodziewanie dostałem jakieś pieniądze I okazało się, że mam Ale oczywiście podszedłem do tego na zasadzie Trafiło się ślepej górze, kurze ziarno Akurat w tej konkretnej sytuacji mi się udało Nazbierałem te pieniądze, chociaż wydawało się, że się nie nazbiera I dalej było te symboliczne 30 zł na koniec miesiąca, których brakowało Zewnętrznie już się z tym pogodziłem. Pomyślałem sobie, no taki los, no niektórzy mają szczęście i zarabiają więcej, inni nie mają tego szczęścia i zarabiają mniej. Ale wewnątrz czułem takie poczucie żalu i wielkiej frustracji. Niespodziewanie wszystko zmieniło się w czasie jednego wakacyjnego wyjazdu. To jeszcze nie jest ten weekend, o którym mówię, że zmieniło się moje życie finansowe. Ale w czasie wakacyjnego wyjazdu, kiedy siedzieliśmy sobie w gronie kilku znajomych, i dzieliliśmy się różnymi doświadczeniami. Wiesz, to byli tego typu znajomi, z którymi dzieli się głębokimi przeżyciami, czyli można powiedzieć, że to bardziej ludzie z, z kręgu przyjaciół niż tylko zwykłych znajomych. I ja właśnie dzieląc się różnymi doświadczeniami opowiedziałem o tym doświadczeniu, kiedy niespodziewanie udało mi się zaoszczędzić trochę pieniędzy. I to bardzo ożywiło jednego z tych ludzi, którzy te. Tego słuchał i powiedział o swoim doświadczeniu. Jak jeszcze rok temu był w takiej sytuacji, że na koniec miesiąca zawsze brakowało mu pieniędzy, jak ta sytuacja się zmieniła w ciągu roku, opowiedział o różnych wspaniałych rzeczach. I ja powiedziałam tak, Krzysiek, to jest świetne, co ty mówisz. Przyjedź do nas kiedyś na weekend, ja zorganizuję trochę ludzi, zrobimy takie seminarium, opowiesz o sztuce zarządzania finansami. Krzysiek się zgodził, przyjechał z drugiego krańca Polski, zapłaciliśmy mu wtedy naprawdę niewiele, bo tylko na tyle było nas stać. I tak naprawdę wszystko, co dowiedziałem się o finansach w ten jeden weekend, kiedy on to prowadził, to była kompletna, kompletna zmiana w moim życiu. Żeby przejść do takich konkretów, tak, żeby nie mówić tylko ogólnie o, przyjechał jakiś Krzysiek i poprowadził jakiś weekend i wszystko się zmieniło. Wiesz, kiedy on skończył mówić to wszystko, to ja powiedziałam do niego tak. Kiedy już na kolację siedzieliśmy, on, jego żona, moja żona, ja mówię do niego, Krzysiek, to jest wspaniałe, co opowiedziałeś. To jest niesamowite. Ale powiedz mi, jak ja mogę zarobić tę grupę miliony w mojej konkretnej sytuacji życiowej. I wtedy on powiedział tak. Na twoim miejscu zainwestowałbym w nieruchomości. Ja patrzyłem na niego, szeroko otworzyłem oczy i mówię: Z moimi zarobkami, za co je kupię? Mówi: weź kredyt. Mówi: z tego co mówiłeś, nigdy nie brałeś żadnego kredytu, nie masz karty kredytowej, po prostu jakby masz dużą zdolność kredytową. Jest was tylko dwójka. Ok, poszedłem do banku, zrobiłem wszystko dokładnie tak, jak mi powiedział, w ciągu półtora roku kupiliśmy trzy kawalerki, po prostu kupiliśmy, dostaliśmy 110% kredytu, takie czasy były, co więcej, te 110% kredytu było nam potrzebne, bo nie mieliśmy, żeby zapłacić za notariusza i te wszystkie opłaty okołokredytowe, i kupiliśmy po pół roku wynajmowania mieszkania za radą właśnie Krzyśka poszliśmy jeszcze raz do banku wykazaliśmy wynajem mieszkania więc nasza zdolność kredytowa wzrosła i w ten sposób w półtora roku kupiliśmy trzy kawalerki pod wynajem ale to jeszcze nie była ta zmiana to tylko pokazuję Ci bo to jest taki ewidentny dowód na to co Mądra Rada mogła zrobić przez te lata, które minęły od tego wynajmu naprawdę jestem bardzo zadowolony to była bardzo trafiona inwestycja Natomiast, pamiętam taką rozmowę, już później, kiedy on powiedział o tych nieruchomościach, przekonało mnie to, ja mówię, wow, super, Krzysiek, dzięki temu stanę się bogaty. On tak się uśmiechnął, mówi, nie, te mieszkania, to będą prawdopodobnie wasze zabezpieczenia emerytalne. Natomiast, ty powinieneś nauczyć się zarządzać finansami. nie mówię, Krzysiek, ja zarządzam finansami, a tymi, co mam, to zarządzam, a wiesz, jakbym miał więcej gotówki, tam sobie i oszczędzał, i inwestował, i różne rzeczy. On mówi, wiesz co, Andrzej, mówisz do mnie w ten sposób. I jakby przyszedł człowiek i powiedział, wiesz, jak schudnę i będę miał wysportowaną sylwetkę, to zacznę się zdrowo odżywiać i regularnie ćwiczyć. Mylisz przyczyny ze skutkami. Ja mówię, no Krzysiek, no ale zobacz, mówiłeś chociażby o dwóch rzeczach, o oszczędzaniu i inwestowaniu, skąd mam wziąć na to pieniądze? On mówi, to proste, żyjesz ponad stan. A prawie zaśmiałam się w głos i mówię, rozejrzyj się po moim mieszkaniu. My naprawdę uważasz, że żyję ponad stan? I on użył, jest lekarzem, więc użył takiego przykładu. Mówi, słuchaj Andrzej, wyobraź sobie człowieka, który pod koniec dnia jest tak padnięty, że nie ma już na nic siły, dosłownie na nic. I okej, okay, tak mija jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, ale wyobraź sobie, że on tak żyje przez całe lata. Prawdopodobnie coś mu strzeli, albo psychika, albo ciało, albo jedno i drugie. I tak samo jest, jeżeli chodzi o finanse. Jeżeli co miesiąc wydajesz tyle, co zarabiasz, a nawet więcej, to żyjesz ponad stan. To na jakim poziomie powinienem żyć? No mówi mniej więcej 80% tego, co zarabiasz. 10% możesz oddać na oszczędności, 10% na inwestycje. Myślałem, że spadnę z krzesła. Mówię, co? Przecież to nie jest możliwe. On mówi, czekaj, czekaj. Co mi chcesz powiedzieć? Że gdybyś zmniejszył wydatki, te pieniądze, które wydajesz o 20%, to co, umarłbyś z głodu? Nie miałbyś gdzie mieszkać? Nie miałbyś w co się ubrać? I wtedy zaczęło do mnie docierać. Może rzeczywiście żyje ponad stan. Ale wiesz, to nie było takie łatwe. Żyję ponad stan, to znaczy, jak teraz to zmienię, to, to na jakim poziomie ja będę żył? I wtedy on widząc moje nastawienie, moje rozterki, moje wahania powiedział tak, wiesz co, żeby zmienić działanie potrzebujesz najpierw dwóch rzeczy. Zmienić myślenie i zmienić emocje. Powiem, że kiedy to powiedział, dzisiaj z perspektywy lat widzę, że to było bardzo mądre powiedzenie, ale wtedy aż coś mi skoczyło, gul znaczy w tym znaczeniu, tak skoczył mi... Powiedziałam mu wprost, Krzysiek, uwielbiam takie teoretyczne gadki, po prostu uwielbiam je, co znaczy zmienić myślenie i zmienić emocje. Na szczęście Krzysiek jest na tyle wyluzowanym człowiekiem, że mówi, Andrzej, rozumiem wszystko, o czym teraz mówisz, ponieważ sam to przeżyłem. Mówi, wprawdzie z nikim nie rozmawiałem, ale tak samo się czułem, czytając różne książki, chodząc na różnego rodzaju seminaria. I mówi, właśnie to jest ten pierwszy punkt, jak zmienić myślenie. Czytaj książki, czytaj nagrania, chodź na szkolenia, rozmyślaj o tym, rozmawiaj z innymi ludźmi, obserwuj życie. I mówi, wiele z tych materiałów jest darmowych, część książek mogę ci pożyczyć, aż czasem sam zobaczysz, czy warto je kupować. I mówiłem, no dobrze, ale co mi da ta zmiana myślenia, po czym to poznał? On mówi, no są pewne przekonania, dał mi taką listę przekonań i mówi, zobacz, te przekonania są jak lustro. Niewłaściwe przekonania o finansach powodują, że niewłaściwie do nich podchodzisz. Kiedy spojrzałem na tą listę, którą dał mi Krzysiek i potem studiowałem ją, czytałem różne książki, które mi pożyczył, kupiłem, pojechałem na jakieś szkolenie, które mi polecił, to zobaczyłem, jakie są we mnie silne przekonania. Najsilniejsze przekonania były we mnie takie, że biedny to jest dobry, a bogaty to jest zły oraz, że pieniądze to są... pieniądz to jest zło konieczne. Czy miało to jakieś praktyczne zastosowanie? Oczywiście, ponieważ czułem, że mając pieniądze, dla mnie po prostu to, że jeżeli miałem pieniądze, były takie okresy wcześniej w moim życiu, że zarabiałem trochę więcej i że na koniec miesiąca zostawała mi kwota i to jakby dla mnie wtedy taka naprawdę pokaźna kwota, to wiesz co z tą kwotą robiłem? Dosłownie fizycznie rozdawałem innym, mówię tyle mi zostało, powiedzmy 30. Jutro jest pierwszy i na moje konto wpłynie prze, wpłyną pieniądze? No to co z tym zrobić? Rozdam to, co mam. Po co mi to? Dosłownie to robiłem. Wiele, wiele lat wcześniej, tak? I to był jeden z takich praktycznych przykładów. I oczywiście czytając te książki, chodząc na szkolenia, rozmawiając z różnymi ludźmi, rozmyślając, obserwowałem też życie i były dwa mocne wydarzenia, które gdzieś tak bardzo mną wstrząsnęły. Oczywiście, kiedy je opowiem, to możesz powiedzieć, a to jakieś tam zwykłe wydarzenia. One mną wstrząsnęły, ponieważ byłem wtedy na etapie zmiany przekonań o finansach i jakby te doświadczenia zaprzeczyły czemuś, co gdzieś tam w środku było we mnie bardzo mocno utkwione. Tak, Jak ktoś powiedział, że czasami trzeba tony argumentów na jeden gram uprzedzeń. Więc... Biedny to dobry, bogaty to zły. To przekonanie. Jakie dwa doświadczenia mocno wpłynęły i poruszyły mnie gdzieś emocjonalnie, złamały we mnie ten schemat. Pierwsze to było bank żywności. Rozdawaliśmy w naszej miejscowości około 500 bezdom, niebezdomnym, ale biednym ludziom żywność. Robiliśmy to za darmo, w tym znaczeniu, że oni nam nie płacili, to my musieliśmy zapłacić za salę, poświęcić swój czas, zapłacić za kierowcę, za paliwo, przywieźć. Tak naprawdę to mieliśmy jednego sponsora, człowieka, który był biznesmenem i postanowił zaangażować się w tą akcję. Byliśmy bardzo za to wdzięczni i pamiętam, któregoś dnia w grudniu przyjechaliśmy do miejscowości odległej o 70 kilometrów od tej, gdzie rozdawaliśmy żywność pojechaliśmy tam wziąć tą żywność I jeden człowiek mówi tak, słuchajcie fundacja, która ma podobną liczbę osób co wy powiedziała, że niestety nie będą mogli w grudniu przyjechać więc mamy drugie tyle może rozdacie swoim ludziom zgodziliśmy się, pomyśleliśmy idą święta, więc super więc dwa razy obróciliśmy, dwa razy więcej czasu wysiłku, pieniędzy to kosztowało ale kiedy ludzie przyszli, wytłumaczyliśmy sytuację, rozdaliśmy im jedzenie no, spodziewałem się jakichś większych podziękowań, jakiegoś entuzjazmu. Niestety nic z tego nie, się nie stało. Natomiast, kiedy już sprzątaliśmy salę yy, i wychodziłem z grupą ludzi, z którą yy, uporządkowaliśmy wszystko, oni poszli w jedną część miasta, ja w drugą. I patrzę, stoi grupka ludzi, którym przed chwilą rozdawaliśmy żywność. Pomyślałem sobie, wow, super, że tutaj są, pewnie może chcą podziękować. gdzieś tam pomyślałem sobie, może jakieś pączki kupili. I kiedy się już zbliżam, słyszę, ty złodzieju. Rozglądam się, szukam tego złodzieja, a to jest do mnie słowa skierowane. Ty, złodzieju! Ja mówię, słucham? Co miesiąc powinniśmy dostawać takie porcje, ale okradaliście nas. Na to popatrzyłem na nich i powiedziałem tak: to prawda, co miesiąc was ogradaliśmy, ale przyszły święta, ruszyło nas sumienie, więc daliśmy wam wszystko, co wam się tylko należało. I zostawiłem ich równie zdumionych, jak byłem sam ich zachowaniem. To było jedna rzecz. Biedni powinni być dobrzy. A tutaj biedni i takie zachowanie? Oczywiście wcześniej też widziałem biednych, którzy się źle zachowywali, ale gdzieś to jakoś nie wstrząsnęło mną. Może dlatego, że jakby tak na siłę próbowałam się trzymać swoich przekonań. Drugie yy, wydarzenie miało miejsce parę miesięcy później w Galerii Mokotów. Byłem w Warszawie, wracaliśmy z jakiejś akcji profilaktycznej. Wiedziałam wtedy w profilaktyce uzależnień i znajomy, po prostu zamożny człowiek zaprosił mnie do jednej z restauracji w Galerii Mokotów i kiedy wjeżdżaliśmy na parking, tam hmm, czekali, widzieliśmy, że jakaś kobieta ma no, dosyć stare auto, próbuje wyjechać, więc włączyliśmy kierunkowska, że chcemy tam wkręcić. Ona próbowała, próbowała odpalić. Widać było, że się denerwuje. W pewnym momencie wyjechała, nie popatrzyła, że jest na podporządkowany i uderzyła w elegancki, nowe wyjeżdżający auto. Ja mówię, nie, no to teraz będzie masakra. Jak ten człowiek wyjdzie z tego auta, przecież, no, on ją zmasakruje. No i ten człowiek wysiadł z auta, podszedł do tej kobiety i zapytał, nic się pani nie stało? Ta kobieta mówi, Przepanę, ja bardzo przepraszam, nie, nie, nie, wiem, jak to nie zauważyłam, bardzo przepraszam. A on jeszcze raz, przepraszam, nic się pani nie stało? Ona patrząc na niego mówi, ale to auto, On machnął ręką, niech pani tym się nie przejmuje, to pojadę do Warszatu, to naprawią. Ja się teraz cofnę, pani sobie spokojnie wyjedzie, tak i ten. Ale, ale przecież ja pana. Proszę się tym nie przejmować. I kobieta pojechała, on pojechał. Kolega zaparkował w tym miejscu, które zostało wolne. A ja chciałem wyjść i powiedzieć: Człowiek, jesteś bogaty, powinien ją zmasakrować. Bogaty, a zachował się z klasą. I oczywiście to tylko takie przykłady, ale to mną wstrząsnęło. Dzisiaj już rozumiem w ten sposób, że biedny czy bogaty to nie oznacza automatycznie dobry czy zły. To, czy ktoś jest dobrym czy złym człowiekiem, to jest kwestia stanu jego serca, a nie stanu jego portfela. Dzisiaj też rozumiem, że pieniądze to nie jest zło konieczne. Pieniądze to możliwości. Im więcej masz pieniędzy, tym więcej masz możliwości. Można powiedzieć, że w pewien sposób pieniądze są jak szkło powiększające pokazują to, co jest w sercu człowieka. Więc wiele godzin spędzonych na rozmyślaniach, obserwacji życia, rozmowach, książkach, wykładach, szkoleniach zaczęło zmieniać moje myśli. Moje najgłębsze myśli o finansach mocno się zmieniły. Ale jak zmienić swoje emocje? To mnie ciekawiło. wie jeszcze wtedy to był taki etap w moim życiu wtedy, że ja myślałam, że na emocji nie mam żadnego wpływu. Emocja się pojawia, jest, no i po prostu co ja mogę na to poradzić. I on powiedział mi tak, jeżeli chcesz chodzić i zmienić emocje, musisz zacząć chodzić w miejsca, które kojarzą ci się z zamożnością niedostępną dla ciebie. Ja mówię, wiesz co, no, teoria brzmi dobrze, dobrze w tym znaczeniu, że rozumiem, ale jakoś dziwacznie. Dlaczego? On mówi, zobacz, wyobraź sobie, że ze swoją żoną raz w miesiącu idziecie do droższej restauracji, gdzie kupujecie dwie herbaty i płacicie tyle, co normalnie byście zapłacili, w jakimś innym miejscu za obiad dla dwóch osób. I chodzi o to, żebyście spędzili w tym miejscu czas, żebyście rozmawiali, albo pójdź sam, poczytaj sobie książkę, po to, żeby oswoić się z tym miejscem, żeby poczuć się dobrze. Że w takich miejscach, ty nie będziesz czuł się skrępowany, zażenowany, sfrustrowany, możecie przejść się po sklepach z rzeczami, na które obecnie was nie stać. Nawet poprzymierzać, zobaczyć, oswoić się z myślą, że kiedyś te rzeczy będą w zasięgu waszego portfela. Od czasu do czasu mówi, ty dużo jeździsz pociągami. Kup sobie pierwszą klasę. Dlatego, żeby poczuć, że kiedyś to będzie twój standard. Pamiętam, jak w jednej z audycji kiedyś podzieliłem się właśnie tym, że właśnie tą myślą. tak? I tam podałem ten przykład, Pojeźdź pierwszą klasą. Jakiś hejter napisał, ale durna audycja. Gość powiedział, że jak będziesz jeździł pierwszą klasą, to będziesz bogaty. Bzdura totalna. Okej, okay. nie wiem, co dzisiaj jest z tym człowiekiem. Wiem, że ja zastosowałem się wiele lat temu do Rady Krzyśka i widzę, jak moje finanse i moja zamożność wzrasta. To, co yy, jakby mnie różniło od tego hejtera, tak? to to, że ja też nie wierzyłem, kiedy Krzysiek mi to mówił, też wydawało mi się to dziwaczne, ale pomyślałem, spróbuję. Spróbuję oswoić moje emocje z dobrobytem. Bardzo mi się to przydało, bo później, kiedy chodziłem do różnych prezesów, dając im ofertę moich szkoleń, albo spotkałem się z naprawdę zamożnymi ludźmi, to mogłem pokazać swój potencjał dlatego, że nie czułem się skrępowany w ich obecności. Moje emocje przyzwyczaiły się bywać w miejscach, które kojarzą mi się ze standardem większym, niedostępnym dla mnie. Teraz, dzisiaj nawet jak patrzę na niektóre miejsca, gdzie chodziłem na niektóre rzeczy, chociażby jak jeżdżenie pierwszą klasą, pociągiem, to wydaje mi się to rzeczy śmieszne i że kiedyś to był dla mnie niedostępny standard, ale tak, tak było. Więc jeżeli zrobisz te dwie rzeczy, więc zmienisz swoje myślenie, i oswoisz swoje emocje z bogactwem, wtedy łatwiej będzie ci działać, ponieważ tylko właściwe zarządzanie finansami może sprawić, że zmieni się twoja sytuacja finansowa. Bo to nie jest tak naprawdę ostatecznie kwestia, ile zarabiasz. Bo to nie to, ile zarabiasz, sprawia, że jesteś bogaty, ale to, ile pieniędzy zaoszczędzisz, a jakby drugi poziom o wiele większy już, to, jak część tych zaoszczędzonych pieniędzy umieć zainwestować. I kiedy mówię o zarządzaniu finansami, to chcę się podzielić czymś bardzo takim realnym. Gdzie w rozwoju osobistym jest jedna z takich metod bardzo podobna do tej, której ja y, będę używał. Z tym, że ja zaadoptowałem ją do polskich warunków, podzielę się tym, jak to realnie wygląda. Natomiast w rozwoju osobistym jest taka metoda, tak niektórzy ją nazywają sześć słoików, i, i która mówi tak, 50% tego, co zarabiasz, daj na życie, resztę potem na różne inne kwestie. Szczerze, ilu z nas jest w stanie żyć z 50% tego, co zarabia? Może to być trochę taka sytuacja, jak kiedyś mówiłem o zarządzaniu finansami na początku swojej drogi szkoleniowej, i po szkoleniu podszedł do mnie jeden człowiek i mówi, Andrzej, to jest cudowne, to jest wspaniałe, to jak mówiłeś, jak jasno to tłumaczyłeś, w ogóle ta energia, ten przekaz, no super. Ja tak słucham go, mówi: wow, to jest coś niesamowitego. I nagle mój stan emocjonalny zmienił się w jednym momencie, ponieważ ten człowiek powiedział tak, wiesz, to jest super, ale mam do ciebie jedno pytanie, powiedz mi, jak ja mam zarządzać swoimi finansami? Myślałem, że się przewrócę, taka sieczka emocjonalna, wiesz, ktoś cię wychwala pod niebiosy, a za chwilę mówi do ciebie tak. Jak mam zarządzać finansami, podczas gdy ty cały dzień to tłumaczyłeś? Ja mówię, wiesz co, no wydaje mi się, że przez cały dzień próbowałem to lepiej czy gorzej wytłumaczyć. On mówi, nie, tłumaczyłeś świetnie, w ogóle wszystko super, tylko my z żoną mamy długi w takiej wysokości, że rata naszego długu jest większa niż suma naszych zarobków. Właśnie. I to jest to co mną wstrząsnęło. Ja mówię, no dobrze, w tej fajnej teorii 50%, ja o tej teorii akurat tam nie mówiłem na tym spotkaniu, 50% na życie, gdzie ten człowiek, gdyby oddał 100% na swoje, na spłatę swoich długów, to jeszcze będzie w plecy. Więc chcę Cię zaprosić w taką podróż. To jest 12 lat mojej praktyki w polskiej rzeczywistości. To jest 10 lat prowadzenia klientów. To są setki godzin, Poświęcony na zdobywanie wiedzy. Chcę zaprosić Cię w podróż, gdzie pokażę Ci, jak zarządzać finansami, czyli jak od, w pierwszym module, jak odkładać pieniądze na tak zwane życie i to umówię też kwestie długów. W kolejnym module, jak oszczędzać. W kolejnym, jak inwestować. W kolejnym, jak podnosić status. W kolejnym, jak odkładać pieniądze na relaks i odpoczynek. W kolejnym, jak dawać innym. I na końcu to podsumujemy w bardzo praktycznych krokach do działania. Jeżeli myślisz, nie, nie będę tego kupował, nie będę tego słuchał, ponieważ nie jestem w stanie nic odkładać, ok, jest w porządku. Miałem klientów, którzy dawali wszystko na życie, a w tej innej pule, typu oszczędzanie, inwestycje, status, relaks, dawanie innym, odkładali po jednej złotówce miesięcznie na początku. I widzisz, co to zmieniło w ich życiu, ta jedna złotówka. Dużo zmieniła tych, którzy wytrwali, zmieniła bardzo dużo. Dlaczego? Ponieważ to ukształtowało w nich nawyk. Peter Daniels, jeden z najbogatszych ludzi Australii, powiedział kiedyś tak, człowiek jest istotą nawykową. Zmieniając nawyki, zmieniamy człowieka. Więc to, że oni odkładali po złotówce, to jakby nie miało znaczenia. Znaczenie tak naprawdę dokładnie miało to, że oni wyrabiali nawyk odkładania. Po pewnym czasie to się zaczęło zmieniać. Mówię po pewnym czasie. I tu taka ciekawostka. Kiedyś przez jakiś czas pracowałem sprzedając produkty finansowe i zwykle w tych produktach finansowych było tak, że wypłacalność tych produktów była bardzo mała w czasie pierwszych dwóch lat od rozpoczęcia inwestycji. I kiedy człowiek, który nam tłumaczył te produkty, powiedział, powiedział nam tak, wiecie, dlaczego dwa lata? Bo okazało się, że jak ktoś przez dwa lata co miesiąc odkłada, to później już będzie odkładał i to praktycznie do końca życia. Więc ja wiem, że te wszystkie podręczniki, które mówią 3-6 tygodni jest potrzebne na wyrobienie nawyku. Tak, na wyrobienie tak, ale później trzeba ugruntować ten nawyk, utrwalić go, przejść różne problemy i mniej więcej dwa lata. Wiesz, jeżeli zaczniesz odkładać złotówkę, dzien, złotówkę miesięcznie przepraszam na te kwoty, to po dwóch latach to wcale nie będziesz mi na przykład w oszczędzaniu miał odłożonych 24 złotych, tak? bo minęły 24 miesiące, tylko dużo, dużo więcej. Ponieważ to wydarzenie, o którym też wspominałem na początku tego nagrania, kiedy ja odkładałem trochę pieniędzy nagle się okazało, że miałem odkładać ileś tam miesięcznie, a na końcu się okazało, że odłożyłem dużo więcej. Ten moment, kiedy zdobywasz panowanie nad finansami, ten moment, kiedy in, inaczej patrzysz, co szczegółowo i praktycznie będę tłumaczył w kolejnych modułach, jest tym, czego tak naprawdę potrzebujesz, żeby podnieść swój poziom zamożności. Pamiętaj o jednej rzeczy. Nieważne, w jakim miejscu teraz jesteś, ważne, w jakim kierunku podążasz. Jeżeli chcesz, to zapraszam cię w dalszą podróż Podróż, którą bardzo szczerze podzielę się, jak możesz to zrobić w polskiej rzeczywistości. Widzisz, kiedy byłem małym chłopcem, bardzo nie lubiłem zup. Nie wiem z jakiego powodu, ale nie lubiłem ich. I prawie za każdym razem powtarzała się taka scena. Mama dawała zupę, a ja mówiłem, ja nie lubię tej zupy. Natomiast to mój ojciec się uśmiechał i mówił, jak możesz powiedzieć, że nie lubisz tej zupy? jeżeli nawet jeszcze jej nie spróbowałeś. Spróbuj, a wtedy się przekonasz i będziesz mógł ocenić. Lubię, nie lubię tą, tej zupy. Próbowałem i w większości wypadków te zupy mi smakowały. Do dzisiaj rosół mojej mamy jest jednym z moich y, ulubionych potraw i tak samo może być z finansami. Spróbuj. Wykorzystać te proste rady, którymi się podzielę z tobą w kolejnych modułach, a w, kiedy spróbujesz, kiedy wytestujesz, odkryjesz pewnie własną metodę, zmodyfikujesz do tego, jak to, jest, jak to będzie najlepiej u ciebie, ale sam zobaczysz, sama zobaczysz, jak bardzo wpłynie to na twoje życie finansowe. Pieniądze to możliwości. Możesz ich, ich mieć więcej, nawet jeżeli nie będziesz więcej zarabiał, a tylko lepiej nimi zarządzał. Ale z mojego doświadczenia i nie tylko mojego wynika, że kiedy będziesz nimi lepiej zarządzał, to zaczniesz też więcej zarabiać. Więc zapraszam Cię w dalszą podróż.